Sol dança, samba, sol dança, samba Vai, vai, vai, vai, vai Só dança, samba, só dança, samba Vai Sol dança, samba, só dança, samba Vai, vai, vai, vai, vai Sol dança, samba, só dança, samba Vai Já dancei o twist até demais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 Z tej strony 25. Będziemy, jak zawsze, myślę, mówili o życiu naszego radia, bo dużo rzeczy się dzieje, a generalnie rzeczy takie się dzieją, że nasze radio nie działało przez pewien okres czasu. Powoli to się zmienia, ponieważ prace są prowadzone, można powiedzieć, intensywne prace w miarę możliwości, także wydawałoby się, że jest jakiś taki stopień pewności, że być może Nasze radio będzie słyszalne o wiele częściej niż dotychczas. Generalnie można powiedzieć retrospektywnie, ponieważ przyjechaliśmy z powrotem do Polski w czerwcu, wydawałoby się na początku czerwca to już będzie 5 miesięcy, ale jeszcze cały czas to jest bardzo surrealistyczne odczucie. Surrealistyczne w tym sensie, że rzeczy się dzieją, czas płynie i jest takie odczucie, jak gdyby nie było się w pełni obecnym, w tych wszystkich wydarzeniach. Bardziej jakby to było jakieś przeżycie senne. Z jednej strony to jest może dobre, bo jest jakaś taka ochrona. Nie jestem pewien, czy potrzebna jest ochrona, ale można by powiedzieć, że gdyby coś miało się takiego wydarzyć nieprzyjemnego, nawet e, bym się pewnie nie zorientował, bo e, to jest takie odrealnione odczucie pobytu w, w Polsce. Ani złe, ani dobre. Raczej dobre. Optymistyczne, ale też bez e, jakichś takich fajerwerków e, z wieloma wyzwaniami na przyszłość. Ale jak mówię, e, radio działa, sprawy się rozwijają w miarę. Także mm, też nie można znaleźć do tego dystansu. Po prostu jest e, wszystko w jednym garku. E, golonka, kapuśniak, e, kompot, kisiel i jeszcze do tego e, porzeczki. Także e, bardzo trudno poznać smak tej potrawy. Ale so far so good, jak to mówią Amerykanie. Jak do tej pory wszystko w porządku. Udało mi się dla Państwa znaleźć trochę naszych starych dźwięków. Teraz w tle mamy puszcze Borneo, także dosyć przyjemne mi się wydaje dźwięki także tutaj będziemy troszeczkę akcentowali tą zieloną stronę naszego radia ale powiem Państwu szczerze że tak naprawdę nie jestem pewien czy my mamy w ogóle jakiś profil czy coś w tym stylu pewnie coś tam jest ale to jest taki zlepek na wszystkiego do że aż tak można by powiedzieć że jedynym a wyznacznikiem naszej rozgłośni jest to, że jest po prostu zlepek e, wszystkiego i to tworzy jakąś całość, ale mm, ogólnie nie można powiedzieć, że jest to, a tamto. Jeżeli powiedziałam więc, że mm, mamy tą zieloną część, bo po prostu e, jak nie ma czym oddychać i ma się wrażenie, że Zbliża się jakaś końcówka, w sensie, że to tak troszeczkę brzmi jak z filmu amerykańskiego Koń Świata: la la, la, la, la, la, la, la, la, tego typu wypowiedzi. To jeszcze bardziej surrealistyczne, bo człowiek się oglądał tyle tych filmów tyle razy już ten koniec świata widział także teraz cały czas wydaje się że na pewno to jest coś w tym stylu ale też nie chciałbym nie chciałbym tutaj tak jakoś dzwonić czy alarmować bo co będzie to będzie jak to się mówi niech się dzieje wola nieba z nią się zawsze zgodzić trzeba. Także um, takie podejście też jest dobre. No ale generalnie też nie można od, tak zupełnie się odrealnić i powiedzieć, że nic się nie dzieje, no bo rzeczy dzieją się niedobre. Um, no ale cóż, no. Dlaczego ja miałbym być tą osobą, która ma mówić o czymś złym. Na pewno to by spowodowało spadek naszej słuchalności z 0 na minus 10. Także generalnie naszym tutaj modelu i profilu biznesowym nie chcielibyśmy tego, więc damy sobie spokój. Natomiast troszkę dzisiaj się przejedziemy po świecie polityki amerykańskiej zwłaszcza i będziemy starali się dostrzec pewne rzeczy, które może nie zostały dostrzeżone przez innych. No i to daje nam poczucie, że może jesteśmy mądrzejsi albo coś w tym stylu. Więc why not, skoro ja to wykumałem. Takie jest polskie powiedzenie, pewnie ciężko byłoby to przetłumaczyć na angielski. Skoro ja to wykumałem, to już ze mnie musi być nie lada myśliciel. No i mając taki attitude, po angielsku attitude, czyli postawę albo też stosunek do świata, może łatwiej, no, ale na, na pewno nie jest gorzej generalnie. Oczywiście dużo dobrej muzyki, trochę krytyki i trochę takiego natrząsania się z samego siebie, bo życie samotne nie ma na kim oka położyć i do kogo się odezwać. Więc generalnie trzeba afirmować samego siebie. Także generalnie ja jestem już gotowy na koniec świata. W sensie, że jakbyśmy mieli jechać na Mars, a to będą pewno tylko jakieś unikalne osobniki, bo te rakiety pewnie nie będą duże, no to przypuszczamy, że to może ja tam tą rakietą będę jechał. Jestem już przygotowany do samotności w tej rakiecie, czyli zawsze można sobie znaleźć jakiś wentyl bezpieczeństwa. A na razie po gibonach z National Park Koyai I think, że myślę, że poprawnie to wymawiam. Prawdopodobnie nie. A Czyli po małpkach z dżungli teraz jakaś inna piosenka i ja ponownie wracam z ciężkimi tematami I w bardzo łagodny jak zawsze sposób jak ta muzyczka sprzed... Ja. And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson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 Bada. być może też w tyle państwo słyszą nasz stream ponieważ nie opada na stole stoi drugi komputer i tam puszczamy puszczamy puszczamy z internetu nasz program który parę sekund opóźniony jest emitowany na cały świat i być może, że teraz nadajemy z Radio Host Gdynia. Bardzo dobry stream, daleko, 15 minut drogi od mojego mieszkania. Także bardzo komfortowe to jest. Stream dosyć dobrze przekazuje muzykę i moje słowa to jest taka dzisiaj chyba pierwsza poważniejsza próba więc pod tym względem to się dociera ale mam nadzieję, że słyszycie mnie Państwo a również muzykę także jeżeli ten stream tu z tyłu dostaje się do mikrofonu i Państwo go słyszą to proszę się nie obawiać wszystko pod kontrolą czyli wielki bałagan taki wielki bałagan to z nim się spotkałem po raz pierwszy mimo, że jestem osobą bardzo no, nie powiedziałbym pedantyczną bo nawet nie jestem pewien co to znaczy być pedantem to znaczy, że wszystko jest tak układane czyste, no nie, ale tak, ale tak, ale nie, Bo generalnie natura bardzo chaotyczna, ale ponieważ bardzo chaotyczna, więc musi być poukładane. Też człowiek czasami sobie siedzi w domu, generalnie dłuższy czas przebywa sam, no to musi coś zrobić, to myśli więc sobie kiedyś myślałem, ponieważ bóstwo Słońca Słońce było bardzo ubóstwiane w historii ludzkości i tak sobie myślałem no na przykład jak to jest być Słońcem gdzie by Słońce najlepiej się czuło i doszło mi do głowy takie opowiadanie gdybym miał napisać będąc słońcem, że najlepiej czułbym się w cieniu, bo chłodno, prawda? Albo dziś na Antarktyce. czyli troszkę, jak to można powiedzieć, połączenie dwóch różnych światów, ale daje bardzo ciekawy um, wgląd w rzeczywistość, nowy wgląd w rzeczywistość, ponieważ słońce w cieniu, także ciekawa myślowa zbitka no ja jestem troszeczkę lekkim chciałem powiedzieć, użyć to słowo, że ale nie użyję bo postanowiłem zadbać trochę o swój język, ponieważ niedbanie o niego wydaje mi się a być może się obwiniam doprowadziło nas może do sytuacji w jakiej jesteśmy a sytuacja wcale nie jest zła, jest wręcz tragiczna. No, um, zatrzymajmy, zatrzymajmy się może, ponieważ tutaj przeskakujemy na następny temat, który jest dość ciężki, a więc generalnie skóra się jeży i pod na czole występuje. I tu się lekka taka cool atmosfera kończy, ale wydaje mi się, że te słowa tu powinny być powiedziane. Otóż mieliśmy niedawno dosyć smutny atak na synagogę w Ameryce. Ktoś może powiedzieć, że cały czas się odbywają ataki jakieś na meczety i tak dalej, i tak dalej. Ale m, było to do dosyć takie, m, ja powiem szczerze, że nawet tego nie oglądałem, bo m, po co mam się katować e, generalnie, ale m, potem słyszałem falę tych e, komentarzy, jak to się stało i to rzekomo ten mężczyzna, który to zrobił, w jakiś sposób e, starał się, nawiązać do prezydenta Donalda Trumpa, ponieważ z jakiegoś powodu tuż przed wyborami karawana idzie. No ja byłem w Ameryce 25 lat prawie i nigdy karawana nie szła I nagle ni stąd, ni idzie karawana do Ameryki i dobrze wiedzą, że nikt ich tu nie chce. To nie znaczy, że ja ich nie chcę, albo że ja jestem Ameryka, ale po prostu zapewne ci ludzie, którzy tam idą, zdają sobie sprawę, że wojsko stoi i że rzekomo będą strzelali do tych ludzi, to raczej idą na pewną śmierć, zagładę, ale albo raczej może nie przesadzają z tym strzelaniem, ale kto wie, no niemniej jednak tam jest jakieś takie welcome, albo come my baby, let my fire, Raczej no nie zbliżaj się, nie, nie strzelaj albo nie ścisnij bardziej. No ale niestety ta karabana idzie z jakiegoś powodu w moim takim lekkim świecie paranoidalnych podejrzeń, w których to najbardziej najczęściej sam siebie podejrzewam o różne sprawy. No to, to zostało wymyślone po to, żeby tutaj był temat do dyskusji i tak zwanego mobilizowania bazy wyborczej. Czyli, że ktoś tą karawanę poszła sam, raczej Republikanie, żeby można było z nimi walczyć i teraz, żeby ludzie się bardziej konsolidowali, bo ktoś. Mówił, że to idzie e, e, jakaś inwazja i ludzie w to wierzą. I jeden z gości, ponieważ ta inwazja była, być może to było powódkiem jego działania, no ale to był tak kretyński e, powód, że no chyba nikt by w to nie uwierzył, ale on użył tego argumentu. Więc e, ja sobie kiedyś miałem podłogę dwa dni temu w kuchni się zastanawiałem, jak to jest, że jak terroryści atakują, to nawet wymyślili specjalną kategorię w prawie, tak zwany inspired, bo jest terrorysta, jest inaczej sądzony jest inspired by terrorystów, czyli ktoś siedzi w domu, oglądał jakiś tam film terrorystyczny, się zainspirował tym filmem i poszedł zrobić jakiś brzydki akt. I to jest tak zwany inspired no to w tym wypadku bym powiedział, że ten morderca był inspired by prezydent przez prezydenta Trumpa, żeby pójść i zrobić tą masakrę w synagodze, bo wszystkie informacje, jakie zostawił, możemy teraz rozważać, czy to prawda, czy to ktoś zrobił, czy specjalnie ktoś chciał robić Trumpa, no nie musimy tak do aż takiego głębokiego, głębokiej analizy iść. To, co żeśmy widzieli, zobaczyli, no to on był inspired by prezydenta Trumpa. No i to raczej nie jest sympatyczne. I ja zauważyłem, że mimo, że prezydent Trump mówi, że w jego rodzinie jest część rodziny, no, jest żydowska, ale to nie znaczy, że nie myślę, żeby prezydent Trump miał e, szacunek jakiś duży do Żydów, a to zauważyłem, że jak to zrozumiałem, kiedy prezydent Trump poszedł na spotkanie przed wyborami na prezydenta, zawsze mam takie wielkie spotkanie z różnymi tam grupami, kongresami żydowskimi, żeby zobaczyć e, co i jak, czy się nadaje. No i prezydent Trump poszedł na takie spotkanie, wyszedł na ambonę i jako pierwsze zdanie rzucił ja nie potrzebuję waszych pieniędzy. No to było bardzo nieładne, bo przychodzi gości do domu do ludzi, a w tym wypadku do starych, bardzo szacownych Żydów i mówi im "A front, ja nie potrzebuję od waszych pieniędzy. No to tak by znaczyło, że e, Żydzi są tylko pieniądze i tak dalej dać, no to tak e, zagrał. No bo on tak rozum, rozumiem, że on tak lubił zagrać, ale to e, ja wyczułem, że tu właśnie był e, brak szacunku do mm, Żydów i to chyba nie, nie ok, bo to bardzo mała grupa, ale wpływowa więc no nie wiem, wydaje mi się, że tutaj jest dużo jeszcze do nadrobienia i być może ta fala antysemityzmu i faszyzmu, która się przelewa przez świat na pewno jest inspirowana w jakiś sposób przez postawę amerykańskiego prezydenta i to jest no już zupełnie nowa jakość, a na razie muzyka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 Keys okay. In their hearts, they bear. you. <laughs> i co ciekawe tu w naszym mikserze odnajdujemy jakieś nowe elementy, ponieważ część utworów nie wchodzi nam do playera no i to powoduje lekkie zamieszanie no i żalbą bo... Otwory, które zgromadziłem, wybrałem i stąd tutaj grały. Nagle w jakiś dziwny sposób nie pojawiają się na antenie, po prostu odpływają z playera, więc coś musiało się stać, czego nie było tydzień temu, albo być może serwery z którym gramy nie przyjmuję ich bo jest to nasz pierwszy taki program na żywo z Radio Host które to, którego to prowajdera palimy generalnie palimy wszystkich prowajderów ale jest pewien smutek po w ciągu trzech, pięciu ostatnich lat mieliśmy dosyć dużo przygód, przeprowadzek, żeby znaleźć własne miejsce na linii. No i to jest na pewno bolesne, bo przez dłuższy okres czasu, jak się szuka i szuka domu, to się staje bezdomnym. A ale cóż dużo przygód, ale przynajmniej można powiedzieć zawsze coś się dzieje no więc wracając do naszych tematów nocnych jak widzicie bardzo na luzie relaksujące pola Araksa dzisiaj wieczorem i generalnie chcielibyśmy, żeby to tak właśnie wyglądało na luzie, mądrze, co będzie trudne z wiadomych względów, ale w miarę jakoś, żeby to się trzymało kupy, no i żeby mieć wspólnie dobrze spędzony czas. Ja, że zaspokoiłem swoje rządze e, typu e, techniczne bym powiedział, że umiem już to w miarę radio robić po trzech, czterech, 5 latach że jestem w stanie tu operować ten mikser i tak dalej, bo można powiedzieć, że wciąż zmiany, no. a za każdym razem codziennie coś nowego. No, ja osobiście nienawidzę zmian, mimo że dokonuję ciągłych znam, jestem wynalazcą, ale osobiście no, nie cier cierpię zmian, lubię zachowawczy być. Nie lubię wyzwań i zmian, a non stop zmiany, więc trudno. Chcę troszkę Państwu przedstawić swoje pomieszanie, które nie jest aż tak niebezpieczne, poza tym, że wydaje mi się, że jest troszeczkę głupawe, ale to ja mogę sobie pozwolić na taką ocenę samego siebie. Niemniej jednak spójrzmy Państwo na świat. Otóż, na przykład, w Ameryce jest taka grupa czy stowarzyszenie tajne, które nazywa się Bohemian. Bohemian, Bohema. Bohemian Groove. Bohemian Groove. I tam oni spotykają się od kilku, kilka razy w roku w lesie, w Kalifornii. Mają taki olbrzymi pałac ziemi. Tam się spotykają i tam odpowiadają praktyki, które mają ich doprowadzić, że zupełnie wyzbędą się poczucia współczucia i opiekuńczości. Współczucia i opiekuńczości. Wyobrażacie sobie Państwo to, że w naszym społeczeństwie opiekuńczość i współczucie to zawsze promowane. A tam e, wręcz po odwrotnie wszyscy, którzy jedzą na te spotkania, oduczają się tego, żeby jak jakiś kryzys jest tak jak teraz, świat się kończy, problemy i tak dalej, karawana, no to żeby być jak kamień nieczułym, mają taką praktykę zabijania, troski, opiekuńczości i czasami nawet się mówi, że składają tam żywe ofiary na tą mszę, które mają, ale czy to prawda, czy nie? Trudno powiedzieć. No to, to jest troszeczkę, można powiedzieć, nie na miejscu, a ja miałem okazję sprawdzić różne i większość tych organizacji, bo mnie temat fascynował, jak szukałem swojej własnej ścieżki. Także troszkę opowiem Państwu o mentalności, bo zbadałem, no i zobaczymy, kto jest tutaj na szaro, a kto nie, na tak zwanym cenzurowanym kuku, mówiąc Uh, krótko. A teraz Dixie Chick Easy Silence. Messages, my mind. Buses cars and leaving, burning fumes, gasoline and everyone...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 nad ranem, można powiedzieć, że twarzą padamy na mikrofony, ale to bardzo dobry stan mi się wydaje, ponieważ jest to stan pewnego spokoju. Ja na przykład mógłbym się bardzo denerwować z różnych spraw, ale staram się unikać tego. To nie jest łatwe, ale jak mam coś zrobić albo się wypowiedzieć na jakiś temat, a wiem, że jestem zdenerwowany. Oczywiście nie zawsze to działa. Prawie nigdy nie działa, ale powiedzmy sobie, że jest jakiś sposób, żeby to działało. To więc mówmy o dobrym wzorcu, a nie o czymś złym. No więc, żeby to dobrze mogło zadziałać, to musimy tutaj spojrzeć poprzez pryzmat księdza Prałata Szarkowskiego, który tutaj w Gdyni przed 25 laty, pamiętam, mieszkał w parafii Najświętszego Świętszej Marii Panny na skwerze kościuszki naszej parafii, mimo że jestem buddystą, ale bardzo blisko związany z kościołem katolickim, bo przecież miała być księdzem i wciąż jestem bardzo blisko związany z chrześcijaństwem i z Chrystusem cały czas pogłębiam swoją wiedzę, ponieważ może wiecie, a może nie, studiowałem teologię. No i wracamy do tego pierwotnego wątku, bo od razu dwa wątki ciągniemy, które się połączą. Czyli robimy taki rozdział myślowy. Dwa tematy naraz posuwamy do przodu, a jednocześnie one się łączą ze sobą. Jeden temat to jest temat e, księdza Prawata, który kiedyś e, nauczał mnie, że e, formuła, która mówi cel uświęca środki jest formułą z gruntu błędną i na gruncie chrześcijańskim, bez względu na jakie to jest chrześcijaństwo, e, ta formuła nie była stosowana i nie powinna być stosowana, ponieważ e, właśnie w marketingu w tym, co się teraz dzieje w Ameryce, w systemie władzy, no to mamy system marketingowy. Cel uświęca środki. I bez względu, co to nie będzie, czy to będzie Polska, czy to będzie sprawa żydowska, czy to będzie jakakolwiek inna sprawa, nawet sprawa rodziny, no to jeżeli to będzie uświęcało środki, to zostanie poświęcone i zdeptane, więc to nie jest dobre. Ksiądz Szarkowski, ja byłem zaskoczony, bo myślałem, że właśnie cel uświęca środki. I to jest właściwe i dobre podejście, a niestety, niekoniecznie niestety, tak powiedziałem, ale dostałem tutaj poinstruowany w bardzo łagodny, rozsądny sposób, że cel nigdy raczej nie uświęca środków, a największą zwyciężoną, największym zwycięstwem, jak rzekomo powiedział Aleksander de Grey, jest pokonanie własnej słabości. I to jest też bardzo dobry wykładnik, bardzo dobre nauczanie, tutaj, które Prałat Szarkowski jako jeden z pierwszych pedagogów, który pojawił się i w mieście Gdynia, i na początku może to była jeszcze mała wieś, bo to przecież... Parafia Najświętszej Marii Panny to najstarszy budynek obecnie remontowany w naszym mieście. Są zdjęcia piękne: w Gdyni, gdzie nie ma Gdyni, gdzie nie ma nic, i tylko stoi ten kościółek mały i wciąż on się nie zmienia. Stoi tutaj w centrum, w sercu Gdyni i zaprasza wszystkich. Także tak to wydaje mi się, że to nauczanie Księdza Prałata bardzo dobre jest. Gdyby można było zastosować je do Ameryki, to byłoby też e, dobrze. I teraz wracamy właśnie do e, tej pierwszej myśli, o której mówiliśmy, a ona też się wiąże z piosenką e, Charles Navor'a, La Boheme, e, że w Ameryce jest jakaś taka tendencja, żeby rzeczy e, ładne, piękne, niezwykłe, jak na przykład Bohemia, Bohemian, życie, czyli artystyczne, cygańskie życie pełne e, natchnienia, nastrowości, e, które zawsze kojarzyło się z czymś pozytywnym. Jakoś tak zmienić w sposób e, dziwaczny, że wychodzą jakieś takie e, niesłychane rzeczy, że aż strach na to popatrzeć. Jak właśnie tutaj mają to Boheme, Bohemian głów, e, jakieś takie stajne stowarzyszenie, olbrzymia farma w Kalifornii, sami bogaci tam jeżdżą, składają rzekomo ofiary z ludzi i mają, odprawiają teatr swój własny, bo mają taką sztukę napisaną, no to już takie są rzeczy tam pomyślane, że aż wow, ale wszyscy w to jadą, mają ołtarz, rzekomo, tak jak powiedziałem, są zdjęcia, były, że tam ludzkie ofiary składają i w ten sposób pozbywają się poczucia winy i odpowiedzialności, staje im zdolność do rządzenia późnego i dbania o finanse i szmalec, szmalec, bo szmalec najważniejszy, resztę się nie liczy i tutaj wszystko może być zdeptane, żeby tylko osiągnąć sukces, bo na przykład tutaj taka podstawowa sprawa, znowu podajemy sprawy kluczowe, które dają nam pewną świadomość. Otóż Donald Trump walczył z Hillary Clinton, nie jestem przeciwko Donaldowi Trumpowi, ale zauważam pewne rzeczy. Nie jestem za, ale i nie jestem przeciw. Więc jak generalnie można powiedzieć, że w momencie, kiedy Donald Trump zaczął wygrywać, to od momentu, kiedy właśnie był ten atak z serwerem, bo była tam sprawa właśnie, że on e, chciał tam dotykać kobiety w jej bardzo prywatne, intymne miejsca. To była taka jego załamka. E, I potem nastąpiła jakaś taka rebound. Hillary Clinton z dwóch, jak miała przyłożmy 11-12% do góry, nagle straciła prezydenturę. I teraz mamy podobną pattern właśnie z republikanami do kongresu i senatu i demokratami. Dwa, trzy tygodnie temu mieli olbrzymią przewagę i w senacie i w kongresie. I czym bliżej do wyborów właśnie ta karawana idzie, tamto było to, tamto było tamto. I oni to właśnie tak to rozgrywają świetnie, moim zdaniem, może paranoicznie, bo wciąż myślą, że demokraci to głupcy. Że można okraść, pójść do nich do, do Watergate, to przecież poszli, tam od nich wykradli najważniejsze rzeczy, jak nie mogą wygrać tak, to inaczej wygrają, nie to, że oni ich nienawidzą czy coś, nie to, że oni ich kochają, ale generalnie to wszyscy Amerykanie, ale... Po prostu demokraci to głupki, więc oni nie powinni sprawować władzy, bo to tylko marnują taką sprawę, więc republikanie lepiej wiedzą, jak to mają być, więc no wszystko zrobią, ukradną, zabiją, roz, roz, rozwalą, żeby tylko dojść do skutku, a niech ci demokraci tam w kącie siedzą i cicho lepiej, bo a, tutaj jak duży chłopcy, duży chłopcy rządzą, to a, jacyś tam... A, a, nie wiadomo, co to jest, nie powinni się wtrącać. Hollywood, jak oni mówią, Hollywood, nie powinni się wtrącać. No, generalnie takie jest podejście, ale jeśli chodzi o te wszystkie zwariowane sprawy, jak bohemy i tak dalej, te tajne stowarzyszenia, no to wszyscy do nich należą. Bo prawda jest taka, że jak już wspomniałem, 20 osób skonsolidowało w swoich rękach prawie cały majątek świata, a generalnie jak to się niżej rozpada, to mamy około 2, 2,5 tysięcy bilionerów i to wszystko. Także tak to mniej więcej wygląda. Tak jak mówię, padamy twarzą na mikrofon, ale to dobrze, bo nie lubimy w sposób taki złośliwy, nerwowy podchodzić do kogoś, więc jak moglibyśmy się zdenerwować, to zawsze zabijamy się pracą i wtedy nie ma tego poczucia złości i wtedy można przyjść i mówić o czymś, bo powinno się pewne rzeczy powiedzieć, ale nie chce się ich mówić poprzez złość, która się może generować. Dlatego właśnie tak zwana twarzą na bruk jest dobrą metodą, żeby tu do czegośkolwiek dojść. boj boj. To teraz troszkę muzyczki. Makes me wanna lose myself in your arms there's so Feel <laughs> me? Piotr Krzywacz Prawie czwarta godzina, a my teraz muzycznie jesteśmy gdzieś w Indii, w Nepalu. Ja troszkę może butanie. Jak już mówiłem parę razy, mam trochę... Przepraszam za słowo. To też nie znaczy, że jestem aż taki delikatny jeśli chodzi o słowa, ale mówiąc, że mam lekkie zawodowe zboczenie, może w tak doborowym towarzystwie nie pasuje, więc przeprosiłem. A więc mam to zboczenie i lubię kolekcjonować dźwięki, lubię też kolekcjonować nic tym złego, z góry mówię, ludzkie charaktery. To znaczy lubię kogoś poznać, zrozumieć i to daje mi pewien model, pewną siatkę, pewną strukturę do bohaterów, których potem używam w swoim pisaniu. Także to jest moja pasja, w tym się dobrze czuję. Jest to pasja jest to też pewna stygma stygmata, ponieważ to się kocha, ale jest pewne niebezpieczeństwo, że aż tak się to, to kocha, że może nastąpić zamknięcie w tych czterech ścianach swoich ulubionych rzeczy, a dobrze byłoby się rozwinąć, więc generalnie też takie podejście mam, że jak coś umiem dobrze, to zaraz to zostawiam odłogiem nieco, i idę tam, gdzie po prostu dostaję kopy i nie wychodzi mi, bo no, lubię uczyć się nowych rzeczy, a zawsze rzeczy trudnych, które e, wydawałoby mi się, że nie mogę się nauczyć. Tylko zgodnie właśnie to jest z tym nauczaniem księdza Szarkowskiego, że po prostu m, trzeba pokonać swoje własne słabości uszlachetnić się i to jest właśnie generalnie cel wszystkich celów jakby to mówił Edward Stachura może to nie aż taka konieczność żeby to robić za każdym razem ale w moim wypadku to jest pretty much that's what it is Um, nie interesują mnie rzeczy, które wydają mi się łatwe i mógłbym je robić, bo po prostu tracę zainteresowanie, bo mam to już opanowane. Nie lubię tak zwanych prac powielarnych. Powielarnych. Takie słówko sobie uknułem tutaj albo ukułem, że codziennie to samo jak maszyna, no to po prostu nie mógłbym. A jak coś nowego, to jest to interesujące, a zwłaszcza jak mi się nie udaje, to jeszcze bardziej interesujące i potem się zabijam, nienawidzę, nienawidzę całego świata. Także też tutaj no, można powiedzieć zboczenie, nie tylko zawodowe. Ale powróćmy jednak do topików naszych wieczornych, nocnych, późno-nocnych rozważań i pomyślimy sobie troszkę o takim czymś jak polityka, bo właśnie teraz skończyły się wybory. Nie wiem, kto co wy wygrał, ale wydaje mi się, że zwyciężyła Solidarność i to dobrze. A dwa tygodnie temu robiliśmy program właśnie radiowy. Cieszyliśmy się, że prezydent Szczurek wygrał w Gdyni, bo nie tak osobiście blisko, ale tak z dystansu znamy prezydenta Szczurka i jego ojca zwłaszcza, bo kiedyś to pracując dla telewizji polskiej w Gdańsku robiliśmy film o księdzu prałacie Szarkowskim i właśnie ojciec pana prezydenta Szczurka był wychowankiem Prałata Szarkowskiego. Właściwie cała elita niezwykłych Gdynian była wychowankami Prałata Szarkowskiego, pedagoga, bo to coś innego jest pedagog niż nauczyciel. Nauczyciel to może od szóstej do siódmej, a pedagog to całościowo, jak to właśnie ten ksiądz, pastor czuwa nad tym dzieckiem, nad jego rozwojem, to się właśnie Pajda Gogos z greckiego, pedagog, opiekun. No i takim właśnie pedagogiem był ksiądz Szarkowski, który właśnie dużo rzeczy poprzez ten film. Dzisiaj też zrozumiałem, że właściwie on tylko się zgodził, żeby ten film robić, nie po to, żeby go tam zrobić Oscara, tylko żeby mnie i mojego, mojego kolegę Kubę Makowskiego czegoś nauczyć w tenże sposób i to do dzisiaj po 25 latach jeszcze jest aktywne i też się jeszcze nad tym pracuje, bo to były bardzo proste, ale bardzo potężne stwierdzenia, myśli takie kluczowe, nad którymi się pracuje właściwie przez całe życie i nigdy nie ma końca. No to ponieważ tutaj żeśmy mówili o życiu, o ludzkich, o ludzkiej kondycji. To takie bardzo ładne filozoficzne stwierdzenie. To właśnie jak powrócimy będziemy mówili dlaczego właśnie w Polsce nie może być swobody, nie można mówić o polityce. O polityce to już w szczególności ludzie nie rozmawiają, są wystraszeni no to mnie troszkę zaskoczyło po powrocie z zagranicy, gdzie jest podobnie, a może gorzej, a, ale tutaj to też jest jeszcze gorzej. To byłem zaskoczony, ale o tym jak e, wrócę. the suit Szanowni Państwo prawie 10 minut po godzinie czwartej rano. Trzeba się przyznać, że podpieramy ściany. Tutaj mam na myśli stopień zmęczenia, bo chyba też około czwartej wczoraj rano wstaliśmy. Dużo pracy, tak jak przed było około powiedzmy sobie 20-30 elementów do opanowania to teraz może pracujemy 70 także na tym etapie to już jest 100% że nic z tego nie wyjdzie więc whatever czyli cokolwiek się wydarzy kesera que kesera que areczka, dwa punkty ma gesera, więc e, o czwarte rano pobudka, teraz znowu czwarta rana e, trochę może był odpoczynek tu i tam, ale generalnie e, próba odbudowania po tym, po tej zapaści dwa tygodnie temu, kiedy odtańczyliśmy Ja lekkie a propos prezydenta Szczurka, i trochę żeśmy, jak to się mówi po kanadyjsku, śniegiem albo tak zwany rafing, to jest w hokeju taka, takie zachowanie, że na przykład jak bramkarz jest, to ten hokeista mu tak bokiem hamuje na łyżwach, i twarzą mu takim śniegiem w twarz sypie. To jest taki właśnie śnieżka, albo taki lekki rafing. Też jest roughing, czyli to się jeszcze jest i raffing, czyli to tak raf się zachowa, czyli tak już brutalnie, generalnie rzecz biorąc, ale my żeśmy taki zrobili lekki raffing dla prezydenta Donalda Trumpa. No i następnego dnia rano, może koincydent, może nie, wszystko było wyłączone i no musieliśmy dwa miesiące pracy poszło w wodę, ale tak jak mówię, dużo. Yy, zajęć I to się gdzieś rozeszło po kościach. E, tak się roz, rozeszło, że aż przykro, bo e, za bardzo się rozeszło, bo nagle e, taka się pojawiła, że a, mam wszystko gdzieś, to po co mam się wysilać i w ogóle... Ale z drugiej strony to już jest prawie 3, 4, 5 lat tradycja prawie takiego pracowania, Nie ma, niemalże jak w Wietnamie, co zbudują to odbudujemy, co zbudują to odbudujemy, nie ma odwrotu, no bo w sumie nie ma odwrotu, więc no tak to wszystko wygląda. Niemniej jednak nasz network spadł dwa tygodnie temu z linii i trzeba było wszystko odbudować i powiększyć jeszcze także no jest to bardzo duże niezadowolenie z samego siebie jeśli chodzi o obecną sytuację życiową i no bardzo dobrze powiedziałbym fatalnie no ale jakoś leci, także co z tego. E, jakby nie było, no to chlub w to głupie ryło, e, tak tutaj cytuję poetów polskich, no i uf, Bóg się da, będzie słońce. No to życie generalnie nie jest aż tak źle, no trochę e, staram się koloryzować, bo w sumie nie było nas dwa tygodnie, na linii, ale w powijakach naprawdę jest zagryzanie pazurów, bo rzeczy nie wychodzą tak jak powinny, prawie w ogóle nie wychodzą, ale postępujemy. To jest stan taki ostatnich dwóch, 3, 4, 5 lat, więc bardzo jesteśmy z nim zaprzyjaźnieni, obeznani, także jest okioska. No to przypuszczam, że jeszcze jakieś 40 minut, 2-3 wejścia trochę opowiem o masonach, o tej grupie, która jest Brotherhood, czyli to są bracia to ta organizacja tajna, ale ona nie jest aż taka tajna, ale ma tajne nogi Powstała około chyba 2 trzech tysięcy lat temu w Egipcie, to niewiele osób wie. Ma bardzo wysoki kod moralny i składa się właściwie, może się składać z każdego reprezentanta społeczeństwa dałego, Nie ma natomiast dopuszczonych kobiet. Kobiet mogą się spotykać w oddzielnych lożach, bo mają tam takie loże albo leżaki, czyli takie miejsca, gdzie się spotykają grupy odpowiednie, no i to tyle jeśli chodzi o Masonów. Bo też ważny moment jest dlaczego nie zacząłem ten moment takiego przełamania i wprowadzenia człowieka do organizacji. No i e, ja kiedyś robiłem wywiady z masonami w Junction, gdzie mieszkałem, bo tam były dwie świątynie masońskie. W Kanadzie bardzo dużo jest związków e, duchowych i też kolega mieszkał na ulicy, który się, który się wywodził z tego nurtu więc rozmawiałem z nimi trochę, byłem w świątyni, trochę podobna, trochę podobna do synagogi. No i pytałem się generalnie, jak się wstępuje, to trzeba zawsze coś powiedzieć, o kim nic nie wie i trzeba to zdradzić temu mistrzowi. To jest taki pierwszy krok, dalej się już nie chciałem pytać, bo mogłoby to oznaczać, że chcę wstąpić a do, nikich, do nikogo do tej pory nie za bardzo wstąpiłem, więc już się więcej nie pytałem. It's... You can scratch a over, but that won't stop you itching Przypuszczam, że jeszcze może z pół godziny, trochę dłużej, e, dwa wejścia, e, trochę o sprawach naukowych, ponieważ bardzo chciałbym e, prowadzić to nasze radio, website'y i wszystko blisko nauki, blisko edukacji, na wzór sądy Pana Kamińskiego i Kurka. Oczywiście to będzie jakaś namiastka w porównaniu z tymi mistrzami tego gatunku telewizyjnego, jakim są programy edukacyjne, naukowe, no ale będziemy się starali poprzez opowiadanie trochę o naszych własnych innowacjach. Jak Państwo słyszą, w tle mamy bicie serca. Bardzo wydaje mi się, że to jest takie, bym powiedział, seksji, nawet tego stopnia, żeby mieć czyjeś kobiety bicie serca. Ja mam chyba takich 10 bić serca w swoim katalogu jest taki website, na którym można znaleźć różnego rodzaju dźwięki. Ja tam się udałem i tak sobie kilka dźwięków ściągnąłem i teraz dzielę się z Wami. Także mam nadzieję, że to Wam przypadnie do gustu. No, wracajmy jednak do tego, co w programie, czyli rozpoczęliśmy temat jeszcze organizacji tajnych. Mówiłem troszkę o masonach, który, którzy mogą się składać do masonów. Może wejść każdy przedstawiciel, natomiast kobiety są niedospuszczane do obrad. One mogą mieć swoje własne koła, tak jak już chyba wspomniałem. I to jest taki bardzo sztywna reguła. Generalnie to ta organizacja powstała, żeby wspierać swoich członków, głównie bogatych członków w różnych biznesach, dealach, itp. itd., czyli taki, takie bractwo, które się wspiera, wspiera w zakresie ekonomicznym bardziej niż duchowym. To by może tyle na temat masonów. Dosyć ładne mają budownictwo. Wydaje mi się, że może. Wydawało mi się, że ich nazwa wybudzi się od mason, bo masonery to po chyba amerykańsku, nie wiem, czy to jest amerykański słowo, źródło słów, ale jak się idzie do sklepu, no to można w Kanadzie, Ameryce znaleźć sklep z betonem i tam pisze masonery. To ja myślałem, że to właśnie od tych masonów, ale rzekomo też wiedziałem dosyć z filmów, że masoni są bardzo dobrymi budowlańcami. Donald Trump rzekomo też mason, więc um, there you go, jak to mówią po angielsku, więc there you go to znaczy, no to się sprawa rypła, tak by można powiedzieć po polsku. There you go. Nie znaczy, że gdzieś idziesz, ale to jest takie podsumowanie pewnego etapu dyskusji. Wracając do następnego wątku naszego wieczoru, o którym to miałoby być i już sobie tego teraz nie mogę przypomnieć, bo mam całkowicie, można powiedzieć, światło w głowie, czyli totalnie zmęczony, organizm się wyłącza i pozostają tylko funkcje wizyjne. Ale wiem, że zacząłem przed tym temat wynalazków, a ponieważ, ponieważ powiedziałem słowo wizyjne, to od razu szybko otworzył mi się w mojej wyobraźni ob, obrazek jednego z wynalazków, bo chyba rok czy dwa lata temu Rosjanie rzekomo postanowili wydać bardzo dużą kwotę pieniędzy na stworzenie tak zwanego urządzenia teleportującego. I to nie są dowcipy, to była bardzo poważna sprawa. Telekineza, to co robił Tesla, i to, co możecie na przykład zobaczyć na filmie Gwiezdnie Wojny, że oni wchodzą do takiej suszarki albo coś do takiego showera i on tam ten jakieś tam światełko mruga, oni się rozpuszczają i przynoszą się w inne miejsce. No, generalnie chodzi o przemieszczanie się w przestrzeni. Ja mm, przemyślałem tą sprawę. I doszedłem do wniosku, że skoro już można zastępować oko ludzkie kamerą, a obecnie u żołnierzy robi się tam bardzo zaawansowane urządzenie optyczne, żeby taki żołnierz mógł widzieć daleko itd. Tak tak tak Ale chodzi o to, że można już te tak zwany robić enhancement, czyli Ulepszanie jednostki ludzkiej poprzez różnego rodzaju materiały i genetyczne, łączenie tkanki mięśniowej z tkanką metalową, to już jest, i poprzez wymianę całych podzestawów i też tworzenie nowych i organów, czyli tak zwane rośnięcie organów u donora, czyli na przykład tam świni, czy jakiegoś innego zwierzęcia. Czyli te sprawy są już niezwykle daleko posunięte, o czym my może do końca nie wiemy, ale to jest. Natomiast wracając do tematu podróżowania w przestrzeni telekinezy i myśląc o tym, że już można wzrok zastąpić jako kamera i tak, dalej, i tak dalej, to wpadłem na pomysł, że w sumie wszystko zależy od naszych sensów, bo postrzegamy rzeczywistość poprzez nasze sensy. I potem poszedłem do naszego następnego punktu, którym byłoby wysyłanie sensów na odległość. Nie musisz przecież całe ciało wieść tak dalej. Wystarczy, żeby sobie przesłał swój jeden sens, tak jak to było w Akademii Pana Kleksa, że on wysyłał swoje oko na Księżyc i z powrotem. No to jeżeli mamy taką lupę, która może spojrzeć w wszechświat daleko, kilkaset milionów, bilionów lat świetlnych, to skoro my już tam jesteśmy, czyli widzimy to, to nas sens tam jest i teraz ten sens widzenia skonfigurować i przetworzyć i przesygnalizować do pozostałych pięciu, czterech sensów, bo mamy tam cztery sensy, pięć sensów, jeden jest jeszcze, jeszcze buddyzmie ten ostatni sens, ten sens mind, który wszystko ogromadzi i jeszcze rzekomo coś jest na siódmym poziomie, co trudno określić. Sabała kaja. Tak to tłumaczyli. Sabała kaja. Tak to tłumaczyli. To jest ta siódmy poziom, o którym bardzo mało wiadomo. Ale nie gdybym mógł wysłać swój sens z roku, co jest impulsem elektronicznym, który to może być skonfigurowany z kamerą to również mogę robić tak, myślę, transpozycję, żeby tylko widząc uaktywnić sens dotyku, smaku, węchu poprzez przetwarzanie elektroniczne, czyli wysyłając wzrok, mogę całe swoje sensy wysłać o miliony lat świetnych i być tam już bez nawet potrzeby budowywania statku itd., itd. I to nam rodzi oczywiście pewien problem, ponieważ ludzie mogą siedzieć w domach i tylko właśnie wysyłać swoje sensy I wtedy no życie społeczne upadnie no i w, w duże zmiany mogą być, więc wszystko zawsze ma dobre i złe strony, natomiast ja zawsze i niepodzielnie jestem za progresem w rozsądnej, bardzo rozsądnej formie, ale nie stopowałbym tak, jak to się robi przez wszystkich, ponieważ dzisiaj się robi tak, że dopóty się sprzedaje produkt dopóki tą, tą kobyłę się dopóty sprzedaje, dopóki ona nie padnie. Zajeżdża się tego konia na śmierć, a jeszcze trzeba nowych rzeczy, a nie tylko sprzedawać coś, co już jest dawno wyświechtane. Już nie mówię o filmach, bo teraz obecnie mamy takie filmy na rynku. Bardzo kiepskie. No. Od pewnego czasu żadnego dobrego filmu nie mam. Także to jest lekki dramat, a to chodziło, że była e, tragi komedia, tragi farsa, bo już za dużo tych dramatów, mm, proszę państwa. Także zostawiam was na chwilę z, też z dzwonkami, z tym dźwiękiem, który udało mi się zdobić też w archiwum tutaj na internecie. I e, troszeczkę się e, z, do niego dostrojcie, wyluzujcie o piątej nad ranem. Ja już jestem totalnie wyluzowany, zjeżdżam pod biurko. Ale jeszcze planuję jedna no, dobra noc albo dzień dobry wejście z wami tego wieczoru powyborczego, bo teraz no, wreszcie można rozmawiać. Przedtem nie można było rozmawiać, bo rozmawiałem, to mi wszystko wyłączyli. No, nie przechodziłem, nie to, że się bałem, ale, ale co mam się narażać, gdzie jest głupi, nie jestem. No. Prosta sprawa, co mi z tego jest ten czy tamten wygra, a ja po prostu jestem prosekutowany, albo nie przemęczony, tylko prześladowany przez innych. No to przecież są szczyty. To więc teraz dzwonki, a potem trochę muzyki, mi mówi coś i potem goodbye albo good morning, Wietnam. Oh <laughs> yeah. Gdynia. Dzisiaj mamy poniedziałek, wczesny ranek, wszyscy idą do pracy po dosyć intensywnym weekendzie, zwłaszcza pod względem wyborczym, ale w Polsce przeszło to dość spokojnie. No, poza tym, że trzeba wiedzieć, że nie wolno w kraju rozmawiać o polityce, bo nikt nie chce i bez względu co by się nie powiedziało na bonkach, to po prostu ludzie są zrażeni, czegoś się boją, ktoś ich naciska, uciska, bo nie mogą rozmawiać na dowolne tematy między sobą czy ktoś sobie to wyobraża gdzieś tam w Stanach, czy w krajach skandynawskich, a może gdzie, we Włoszech, że nie można rozmawiać na pewne tematy. No ale w Polsce nie można, nikt nie chce rozmawiać na tematy polityczne z jakiegoś powodu. No może i dobrze, może i to do, dobrze. Niemniej jednak, ponieważ już nie wiem, czy śpię, czy nie, chciałem tylko powiedzieć, że dzisiejszy program chciałem tak poprowadzić, żeby był bardziej tak o wyborach prezydenckich, przepraszam, do kongresu i senata w Ameryce, w tym kontekście tak dobrze przypakować. No i w sumie nic mi się nie udało z tego zrobić. Ale chciałbym powiedzieć tylko jedno, że to ta formacja marketingowa, marketingowców to nie znaczy, że druga strona się różni albo jest gorsza. To samo robią. No to ta e, formacja marketingowa, to co się dzieje w Ameryce teraz, czyli tak zwany double down, czyli zabije się człowieka, a drugi dzień Mówi się, że to wszystko było fajnie i mogłoby się zabić więcej. To jest tak zwany double down. Nigdy nie przyznaje się do winy, nigdy się nie poddaje. Wszystkich miażdżę na swojej drodze i to jest właśnie moja, moja ścieżka. To jest taki, no, moim zdaniem, wczesno-nowoczesny Hitler. Hitler. E, oczywiście jeszcze daleko, ale, ale to tak się mniej więcej e, przedstawia. Różnice są, bo Hitler był młody i silny, a pan prezydent Donald Trump już jest starszy, także e, taka e, teoria podchodzenia do życia, ten marketingowy e, cel uświęca środki i poświęcanie wszystkich na swojej drodze, tylko żeby było zwycięstwo, był sukces, no to jest e, totalny madness. Jeżeli tego się nie zastopuje, nie zastopuje się poprzez swój głos, i pokazanie, że można się temu sprzeciwić w jakiejkolwiek formie, najlepsze właśnie oddając swój głos na przeciwnika, to jeżeli temu się można przeciwstawić poprzez poprawne głosowanie w kierunku takim, żeby nie wszyscy lecieli w ten dół bez wyjścia, to dopiero wtedy oni się zmienią, a jak oni teraz wygrają, to dopiero zobaczycie, jakie będą ograniczenia. Moim zdaniem, oczywiście ja nic nie wiem, ale mogłyby być ograniczenia w każdej kwestii, bo już zazwyczaj te środowiska bankowe nie filmowe tak działają. No to po prostu już nie wiem, co mówię totalnie, ale dziękuję. Było to bardzo miłe spotkanie. Mamy tutaj teraz godzinę 4.53, wydaje się, że ten, że ten program do kupy się zbiera, bo im bardziej się rozsypuje, tym bardziej mi się chce go robić, więc jest tu jakaś może nutka nadziei, jakaś stabilizacja, że te nasze działania będą miały jakiś tutaj bardziej solidny, może mor, bardziej wyrafinowany, no wyrachowany raczej, na pewno nie. Charakter taki bardziej ekskluzywny, też nie dobre słowo, ale taki bardziej po prostu profesjonalny. O, to już by było dobrze na początek, żeby można się było włączyć i wyłączyć i nie zasypiać w trakcie programu, to już byłby pewnie kolosalny sukces. Niemniej jednak nie namawiam nikogo specyficznie na głosowanie tego czy na tamtego kandydata. Głosujcie idąc za wyborem swojego serca. Ale e, whatever, wszystkiego dobrego i do usłyszenia, a biorąc pod uwagę, że niewiele ludzi słucha tego o, mojego programu w Polsce, ani w kraju e, i poza granicami, także w ogóle e, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Słowacki wielkim poetą był.